W liście do hebrajczyków znajdujemy wiele napomnień do wzrastania w Chrystusie, w poznaniu Go, w duchowej dojrzałości i znajdujemy ostrzeżenia przed zatrzymaniem się w duchowym rozwoju, ostrzeżenia przed cofaniem się nawet w wierze. I w piątym rozdziale autor tego listu mówi, że każdy, kto karmi się mlekiem, jest niedoświadczony w nauce sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Dojrzałym natomiast właściwy jest stały pokarm. Ci dzięki praktyce, dzięki praktyce, mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania tego, co dobre, a także i złe. Jednym z elementów naszego duchowego wzrostu jest praktyka. Jest ćwiczenie się w pobożności, jak w innym miejscu czytamy. Jest regularny. Kontakt z Bożym Słowem, regularny kontakt z braćmi, siostrami, gdzie uczymy się, gdzie korygujemy się, gdzie poprawiamy się, gdzie zachęcamy się. Jest czas karmienia się mlekiem, jest czas, by po naszym nawróceniu poznać te podstawowe zasady, o których dalej autor tego listu mówi, Początki nauki o Chrystusie, o, o pamiętaniu, o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, o chrztach, o wkładaniu rąk, o powstaniu z martwych, o sądzie wiecznym. To są fundamenty, Paweł, mówi, znaczy autor tego listu mówi: to są podstawy nauki o Chrystusie. Natomiast yy, nie pozostawiając tych fundamentów i ciągle wracając do nich i ciągle upewniając się o tych rzeczach, szczególnie ten list zachęca nas, by lepiej poznawać Chrystusa, Jego wstawienniczą służbę za nas, Jego arcykapłaństwo, doskonałość, Jego ofiary i wpływ na nasze życie. jest niebezpieczeństwo pozostania na tym poziomie, kiedy tylko pijemy mleko. I niestety w życiu niektórych wierzących widzimy taki regres, widzimy brak rozwoju, widzimy jakby ciągle tylko, jakby wczoraj się nawrócili. Jakby ich całe poznanie Boga, ich całe doświadczenie Boga, Wydaje się ciągle no, takie bardzo podstawowe. Kochani, ten format, który tutaj mamy, też ma temu służyć, żebyśmy nie byli na, na takim ciągłym, jednym poziomie, tylko słuchania, kiwania głowami i często nierozumienia tego, o czym jest mowa. Tylko właśnie po to zgromadzamy się w takim formacie, żeby się upewnić, czy rzeczywiście dociera do nas to, to wszystko, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Również te mniej czytane, mniej znane fragmenty. Teraz jesteśmy w trakcie omawiania tych ksiąg proroków mniejszych. Myślę, że bardzo zaniedbana część Biblii dla wielu chrześcijan. Możemy sądzić, że tam niewiele jest dla nas do wzięcia, do zbudowania, ale jesteśmy przestrzegani przed takim podejściem do Biblii wybiórczym. Apostoł Paweł pisze do młodego pasterza zboru Tymoteusza, Całe pismo, całe pismo jest przez Boga natchnione i całe pismo jest pożyteczne do nauki, a więc z każdej części pisma winniśmy czerpać naukę. Czy już na tyle praktykujemy to czytanie słowa i rozważanie go, że do jakiegokolwiek fragmentu słowa zajrzymy, to czerpiemy tam naukę? Czerpiemy tam korektę, czerpiemy pobudzenie do świętości. To przychodzi też przez praktykę, przez codzienny kontakt z całym Słowem. Winniśmy je czytać od początku do końca. I znowu od początku do końca, czytać całe Słowo Boże, rozważać całe Słowo Boże, modlić się. Panie, daj mi głębsze, pełniejsze poznanie tego Słowa i przez to Słowo poznanie Ciebie, bo ostatecznie to o to chodzi. Nie chodzi o napychanie swojej głowy większą i większą wiedzą, ale chodzi o poznanie Boga. Poznanie nie tylko intelektualne, ale poznanie Go jako osoby, zbliżenie się do Niego i doświadczanie Jego działania w naszym życiu. W tym celu dane nam jest całe Boże Słowo, całe, wszystkie księgi tego Słowa. I gorąco Was i dzisiaj, bracia, siostry, zachęcam do tego, żebyśmy, kiedy będziemy rozmawiać, Żebyśmy dzielili się tym, co przeżywamy z tego słowa, żebyśmy, szczególnie ci z nas, którzy coś biorą z tego słowa, zachęcali tych, którzy może jeszcze dzisiaj niewiele biorą. Którzy może czytają i dla nich jest to jakieś zakryte, jest to niezrozumiałe, jest to jakieś takie odległe. Właśnie w tym celu, kochani bracia, siostry, mamy sobie pomagać. Mamy się dzielić i, i, i w tym dzieleniu się pomóc też tym, którzy może nie widzą tych rzeczy, które Bóg dał nam zobaczyć i w ten sposób możemy jakoś ich zachęcić, możemy im pomóc. Prośmy Boga, by błogosławił to nasze dzisiejsze zgromadzenie, by pomógł nam otwierać przed sobą serca, dzielić się właśnie tym, co przeżywamy z Bogiem i nie pozostać, nie pozostawać na tym właśnie poziomie duchowego niemowlęctwa, ale wzrastać w poznawaniu naszego Boga, w miłości do naszego Boga i przez to w miłości do siebie nawzajem, w miłości do bliźniego, życiu, które jest miłe Bogu. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, Ponownie stajemy przed Tobą jako Twój Kościół, dziękując Ci za Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Ci za to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami. Dziękujemy Ci za łaskę oświecenia nas, że pokazałeś nam, że byliśmy na drodze zagłady, byliśmy na drodze prowadzącej do śmierci, nie znaliśmy Ciebie. Może wiedzieliśmy coś o Tobie, może czytaliśmy nawet jakieś książki czy Biblię, ale nie znaliśmy Ciebie, nie znaliśmy Ciebie właśnie w tym doświadczeniu Twojego objawienia, Twojej miłości, Twojej łaski. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy na nasz opłakany stan i dałeś nam zapłakać nad sobą samymi, że zobaczyliśmy... Naszą wielką grzeszność, naszą niezdolność ratowania samych siebie, wyrwania siebie z tych szpon grzechów, których byliśmy, z niewoli. Dziękujemy Tobie, że wyrwałeś nas, kiedy przyszliśmy do Ciebie, prosząc Cię, błagając Cię, byś wybaczył nam nasze grzechy, byś oczyścił nas od wszelkiej nieprawości, byś zamieszkał w naszych sercach, byś zapanował nad nami. I Panie, wciąż potrzebujemy wracać do tych podstawowych kwestii, przypominać sobie i utwierdzać się w tym, że nic nie możemy bez Ciebie uczynić, że Ty jesteś naszym Zbawicielem od początku do końca. Ty jesteś Alfą i Omegą. Jesteś wszystkim w naszym życiu. A jednocześnie chcemy wzrastać w poznawaniu Ciebie. Pragniemy, gdy czytamy Twoje Słowo, Panie, by każdy wiersz każde słowo docierało do naszych serc i przynosiło nam poznanie Ciebie, żebyś tchnął życie, Panie, w każdą część Twego Słowa, które natchnąłeś przez swego Ducha, abyśmy my, czytając to Słowo, mogli naprawdę słyszeć Twój głos, mogli doświadczać przemiany, którą zamierzyłeś przez Twoje Słowo w naszym życiu. Bo wierzymy, że nie jest to tylko właśnie wiedza ale jest to życie, które płynie do nas, kiedy Ty pod natchnieniem swego ducha pozwalasz nam zbliżyć się do Ciebie, dotknąć się Ciebie. I Ty, Panie, dotykasz naszych serc i przemieniasz je i oczyszczasz je i pociągasz coraz bliżej ku Tobie. O to chcemy Cię prosić, żeby w życiu każdego z nas ten rozwój w poznawaniu Ciebie był widoczny, żeby było widać w nas coraz więcej Twojego charakteru. Żeby było w nas coraz więcej miłości Twojej, pokoju Twego, radości w Duchu Świętym, cierpliwości, łagodności, wstrzemięźliwości. Żebyśmy nie byli ludźmi miotanymi emocjami, żebyśmy nie byli ludźmi miotanymi lada wiatrami nauki, jakimiś ekscytującymi nowinkami. Panie, ale żebyśmy byli ugruntowani w Tobie, w Twoim Słowie, w Twojej prawdzie. I aby to, ten owoc Ducha Świętego był coraz obfitszy w życiu każdego z nas, o to prosimy, kochany Panie, daj nam wzrastać. Daj nam rozwijać się w poznawaniu Ciebie i w miłości do Ciebie. Błogosław i to nasze dzisiejsze zgromadzenie i ten czas pieśni, gdy śpiewamy dla Twojej chwały. Pomóż nam, Panie, wkładać nasze serca w słowa tych pieśni, które do Ciebie zanosimy. Modlitwy, czytanie, rozważanie Twego słowa, świadectwa, czymkolwiek tutaj będziemy się wzajemnie dzielić, pobłogosław to, kochany Panie, ku naszemu zbudowaniu. A Ty bądź wywyższony z każdego serca. Oddajemy Ci hołd i cześć. Amen.